4000 847 6 47 4 i 30 lub w internecie posiadłość .com. radiowy magazyn posiadłość słuchacie radiowego magazynu posiadłość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 Z rynku nieruchomości. Solidne wyniki sprzedaży nowych domów w czerwcu. Według najnowszych danych Departamentu Handlu w czerwcu nastąpił solidny, bo 3,5% wzrost liczby sprzedanych domów w stosunku do maja i aż 25% wzrost w ujęciu rok do roku. Czerwcowe sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 592 tysięcy jednostek jest jak na razie najlepsze od lutego 2008 roku. Zdaniem analityków liczba ta stanowi dalsze wskazanie, że rynek realnościowy nabiera rozpędu. Sondaż Wall Street Journal. Ekonomiści prognozują, że tego lata nie nastąpi podwyżka stóp procentowych rezerwy federalnej. Z sondażu przeprowadzonego wśród ekonomistów The Wall Street Journal wynika, iż połowa z nich nie sądzi, aby rezerwa federalna podniosła ponownie stopy procentowe wcześniej niż w grudniu. Wall Street Journal donosi, że ankietowani ekonomiści wskazują na ostatnie mieszane sygnały płynące z rynku pracy jako główny powód, dla którego ich zdaniem bank centralny nie podejmie szybkich kroków zmierzających do do takiej podwyżki. Podczas gdy działania rezerwy federalne nie mają bezpośredniego wpływu na oprocentowanie kredytów hipotecznych, to mogą one jednak wpłynąć na ustalane przez kredytodawców stopy procentowe. Wielkość parceli kurczy się. Nowe amerykańskie domy robią się coraz większe, ale parcele budowlane w kraju są coraz mniejsze. Zgodnie z nowymi danymi liczbowymi biura do spraw ewidencji ludności, średnia wielkość parceli pod domem jednorodzinnym wynosi obecnie 8600 stóp kwadratowych, czyli około 1 piątą akra. Jest to najmniejsza średnia parceli, odkąd biuro rozpoczęło śledzenie danych. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów istnieją jednak różnice w poszczególnych regionach. Średnie wielkości parceli budowlanych są największe w Nowej Anglii, ponad pół akra, a najmniejsze w regionie Pacyfiku, poniżej 15 setnych akra. Jaką część domu posiadasz na własność? Ile pieniędzy masz uwiązanych w swoim domu? Nowe badanie przeprowadzone przez Urban Institute zmierzyło zasoby netto i dostępne zasoby realnościowe Amerykanów, a przygotowany raport stwierdza, że w naszych domach ulokowanych jest dużo pieniędzy. Co więcej, według raportu zatytułowanego, jaką część domu Amerykanie naprawdę posiadają na własność, wynika, że z 11 bilionów dolarów w zasobach realnościowych netto około 64% jest dostępne zgodnie z obecnymi standardami kredytowymi. Po odjęciu zadłużenia hipotecznego od wartości domu z 2015 roku średnie zasoby realnościowe wynoszą około 150 tysięcy dolarów. Ulga regulacyjna dla małych kredytodawców w nowym projekcie ustawy kongresu. Kongresman z Teksasu jest autorem projektu ustawy, która mogłaby dać impuls małym kredytodawcom hipotecznym działającym w oparciu o społeczności lokalne. Ustawa Republikanina Rogera Williamsa zwolniłaby tych małych kredytodawców z większości kontroli i egzekucji prowadzonych przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów. Według Community Mortgage Lenders of America projekt ustawy traktuje priorytetowo nadzór Biura Ochrony Finansowej Konsumentów tam, gdzie przyniesie to najbardziej bezpośrednie korzyści konsumentom, czyli nadzór nad największymi kredytodawcami, którzy jednocześnie naruszają rozsądne zasady kredytowania. Housing Wire cytuje Brooke anderson Tompkins, prezesa CMLA, która powiedziała, że odpowiedzialni kredytodawcy społecznościowi oferujący najbardziej podstawowe produkty hipoteczne nie spowodowali spowolnienia rynku ani nie skrzywdzili konsumentów.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 Posiadłość.com. 10:30 czy 1300? Nie ma znaczenia. To ta sama stacja i Wasze polonijne radio w Chicago. Codziennie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, rzetelne i najświeższe informacje. Polityka, publicystyka, ciekawi goście, korespondencje i reportaże. A do tego najlepsza polska muzyka. Ponad 30 lat na bieżąco z wszystkimi sprawami interesującymi Polonię. Sprawdź nasz profil na Facebooku oraz na polskieradio.com. Polskie Radio 1030 i 1300 AM. Podwójna Moc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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Kto sprzeda nasz dom? Jak to kto? Nie słuchasz magazynu Posiadłość w niedzielę o 11 rano? Sama zobacz w internecie posiadłość.com I tak musimy sprzedać, więc dzwonię od razu. 847-647-4000 Posiadłość.com Z miłości do nieruchomości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 Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Bartlett, trzypoziomowy, trzysypialniowy dom z wykończonym basementem, dwie i pół łazienki, nowy system grzewczo-chłodzący, duży taras z tyłu domu, boczny wjazd do olbrzymiego garażu, duża ogrodzona parcela, nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy jedyne 7500 wkładu własnego.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 Szamburg. Dwusypialniowy Coach House. Kuchnia i dwie łazienki po kapitalnym remoncie. Salon z kominkiem. Pieszy dystans do centrum handlowego Woodfield. Nabywcom za zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 6 tysięcy wkładu własnego. Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. dzwoń już teraz. 847-647-4000. Lub zobacz je w internecie na posiadłość.com.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 internecie posiadłość.com nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian 8476474000 osiadłość.com Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Pewne rzeczy zdaniem niektórych osób są prawdziwe, a wcale tak nie jest. Mamy tendencję do kurczowego trzymania się raz pozyskanych informacji, nawet jeśli są one już złe lub nieaktualne. Chcemy upewnić się, że wiesz, co jest prawdą, a co fałszem na obecnym rynku. Git pierwszy. Pożyczki zabezpieczone przez FHA są tylko dla początkujących nabywców. To niesamowite, jak wiele osób myśli, że to prawda. Ale tak nie jest. Z pożyczek na zakup domów wspieranych przez Federalną Agencję Mieszkaniową mogą korzystać zarówno kupujący po raz pierwszy, jak i nabywcy kolejnych nieruchomości. A jeśli już kupiłeś dom dzięki takiej pożyczce, możesz ponownie z niej skorzystać, aby kupić następną nieruchomość. Mit numer dwa. Jeśli Twój dom został przejęty przez bank lub podlegał krótkiej sprzedaży, musisz czekać 7 lat, zanim będziesz mógł starać się o kolejny kredyt hipoteczny na zakup domu. To się już zmieniło. Zacznijmy od osób, które przeszły przez proces konfiskaty sądowej. Jeśli chcesz zaciągnąć konwencjonalny kredyt hipoteczny u Fanny lub Freddie, to jest to wciąż prawda – 7 lat. Ale w przypadku innych kredytów jest już inaczej. Jeśli chodzi o pożyczkę zabezpieczoną przez FHA, musisz poczekać 3 lata, chyba że możesz powołać się na nadzwyczajne okoliczności, takie jak utrata pracy. Następnie możesz przedstawić swój przypadek FHA, który z kolei może zgodzić się na krótszy okres – nawet jednego roku. Jeśli Twoja nieruchomość podlegała krótkiej sprzedaży, w przypadku kredytu konwencjonalnego należało czekać 4 lata. Jednak wiosną ubiegłego roku Fannie Mae złagodziło tę regułę i teraz możesz ubiegać się o nowy kredyt hipoteczny 2 lata po krótkiej sprzedaży. Mit numer 3. Jeśli sprzedasz swój dom z zyskiem, musisz kupić nowy w ciągu 18 miesięcy, aby uniknąć płacenia podatków. Ten mit jest bardzo stary, ale wiele osób nadal wierzy, że to prawda, a tak nie jest. Nowy przepis dotyczący wykluczenia zysków kapitałowych Capital Gains Exemption stwierdza, że jeśli mieszkałeś w domu przez dwa lata na przestrzeni ostatnich 5 lat i go sprzedasz, to nie będziesz musiał płacić podatku od kwoty 500 tysięcy zysku w przypadku małżeństw i 250 tysięcy zysku w przypadku osób żyjących samotnie. Nie trzeba się więc spieszyć z zakupem kolejnego domu, aby uniknąć podatku. Przepis ten został wycofany już kilkanaście lat temu. Mit czwarty. Aby kupić dom potrzeba ogromnego wkładu własnego. Nieprawda. Pożyczki zabezpieczone przez FHA wymagały od kwalifikujących się nabywców wyłożenia zaledwie 3,5% wartości nieruchomości. Taka była kiedyś dolna granica wkładów własnych, dopóki kilka miesięcy temu Fannie i Freddy nie zaczęły akceptować pożyczek z 3% wkładem. A ostatnio Bank of America również dołączył do tego programu. Dodatkowo w przypadku niektórych kupujących, którzy spełniają wymagania wytycznych dotyczących niskich dochodów, Quick Loans pozwoli na 1% wkład własny. I wreszcie mit piąty. Musisz mieć doskonałą ocenę kredytową, aby uzyskać kredyt. A więc ile powinna Twoim zdaniem wynosić ta ocena? 800? 750? 700? A co powiesz na 620? To minimalny wymóg dla konwencjonalnych kredytów hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac. A ile wynosi minimalna ocena kredytowa w przypadku FHA? 500 punktów. A ile dla kredytów zabezpieczonych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych, czyli VA? Nie ma oceny minimalnej. Jest to więc jeden wielki mit i można stwierdzić, że wiele osób, które myślą, że nigdy nie będą kwalifikować się na kredyt hipoteczny, mogą się jednak na niego kwalifikować, jeśli tylko spróbują. I to już wszystko. Pięć mitów dotyczących rynku nieruchomości, o których naprawdę należy zapomnieć. Więc skąd wiedzieć, czy Twoje przekonania dotyczące rynku nieruchomości są faktem, czy fikcją? W końcu wszystko tak szybko się zmienia. Najlepiej będzie, jak porozmawiasz z jednym z naszych brokerów. Illinois Star Realtors i Posiadłość Datkam to Twój lokalny ekspert rynku i zawsze jest na bieżąco z najnowszymi faktami, danymi i informacjami. Naszym zadaniem jest pomóc Ci osiągnąć jak najlepsze korzyści, niezależnie od rodzaju transakcji. Więc jeśli w 2016 roku zamierzasz kupić lub sprzedać dom, nie opieraj się na złych informacjach i starych danych. Nie kieruj się mitami, podejmując swoje decyzje. Wesprzyj się faktami i danymi liczbowymi. Skorzystaj też z naszej pomocy. I to nie jest mit. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości Prawodawca pyta Castro, dlaczego podaż na rynku nieruchomości nie nadąża za popytem. Dlaczego podaż na domy nie nadąża za popytem? Takie pytanie zadał sekretarzowi Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Julianowi Castro, kongresman z Waszyngtonu, Danny Heck. Castro powołał się na nagromadzenie wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o grunty, regulacje i finanse. Zdaniem sekretarza administracji Obamy zachęca samorządy do zachowania równowagi, gdy chodzi o regulacje nakładane na nowe budowy. Nie ma powodów do zmartwień. Mileniowcy chętnie zostają właścicielami domów. Może mileniowcy nieco później niż poprzednie pokolenia decydują się na ten krok, ale zdaniem jednego z dyrektorów do spraw nieruchomości właśnie teraz decydują się wyjść z cienia i kupują domy. Przesuwają nieco dalej granicę wiekową 30 lat i właśnie teraz chcą stać się właścicielami domów. Tym co odróżnia ich od starszych pokoleń, jak mówi, jest to, że wielu z nich chce przenieść się do miast, które oferują spacerową odległość od handlowych i okolicznych szkół. Zapomnij o dobrych szkołach. Nowojorczycy chcą być blisko restauracji. Dlaczego pewna pośredniczka z Nowego Jorku nosi menu restauracji w swojej torebce na rozmowy dotyczące sprzedaży nieruchomości? Według The New York Times nowojorscy pośrednicy odkrywają, że kupujący są zafiksowani na punkcie restauracji. Gazeta cytuje jednego z nich, który powiedział, że im więcej restauracji otwiera się w jego dzielnicy, tym łatwiejsza jest jego praca. Powód restauracyjnej obsesji może być związany z małymi domami w mieście. Restauracje służą niektórym jako dodatkowe pokoje dzienne. Solidna aktywność nabywcza sprzyja Houston. Lato w Houston wygląda dobrze. Najnowsze dane Związku Realnościowców Houston pokazują nowe szczyty cenowe w odniesieniu do średniej ceny domu oraz solidną aktywność nabywczą na rynku realnościowym w średnim przedziale cenowym. Wolumen sprzedaży pozostał w czerwcu na niezmienionym poziomie od czerwca ubiegłego roku, ale wzrósł w ujęciu rok do roku, a zwiększenie liczby nowych ofert sprzedaży wpłynęło na podniesienie poziomu zapasów domów jednorodzinnych z zapasów na 3 miesiące sprzedaży do 3,7 miesięcy. Prezes Związku Realnościowców w Houston z optymizmem patrzy na liczbę, mówiąc, iż spodziewa się wystarczającej ilości zapasów i niskich stóp procentowych, aby przyciągnąć na rynek więcej nabywców domów w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zwolennicy twierdzą, że niezbędne są dalsze działania, aby zatrzymać ludzi w ich domach. Federalna Agencja Realnościowa ogłosiła niedawno szereg zmian w zakresie prowadzonej polityki mającej na celu ochronę większej liczby właścicieli domów, których zadłużone hipoteki są sprzedawane przez FHA prywatnym inwestorom. Ale zdaniem dyrektora ds. polityki realnościowej w Center for American Progress trzeba koniecznie zrobić więcej, ponieważ jeszcze około 390 tysięcy domów pozostaje na różnych etapach procesu konfiskat sądowych. Wezwanie do większego nadzoru nad sprzedażami finansowanymi przez sprzedających. Znana krajowa organizacja zajmująca się prawem konsumenckim nazywa sprzedaże domów finansowane przez sprzedających drapieżnymi, twierdząc, że wiele z nich jest budowanych, by odnieść niepowodzenie. W swoim raporcie zatytułowanym Toksyczne Transakcje Krajowe Centrum do Spraw Praw Konsumenckich wzywa do większego federalnego i stanowego nadzoru tego rodzaju sprzedaży, często nazywanych umową kupna sprzedaży nieruchomości na warunkach ratalnych lub umową zakupu sprzedaży gruntów. Zdaniem NCLC wiele sprzedaży finansowanych przez sprzedających daje jedynie złudzenie posiadania domu na własność, gdzie w rzeczywistości szala własności jest mocno przechylona na rzecz sprzedającego, który może z łatwością eksmitować nabywcę, a następnie znów wystawić dom na sprzedaż.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 647 4000 847 647 4 i 3. 0, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Am 1030 WNVR Vernon Hills Chicago, and Am 1300 WRDZ Lagrange Chicago Polska Radio Chicago. Radio Chicago. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. to realnościowa maszyna.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 Hoffman Estates. Duże, dwusypialniowe kondominium. półtorej łazienki. Mieszkanie jest w pełni wyposażone. Dogodna lokalizacja blisko głównych dróg i autostrady. Wystarczy 2850 wkładu własnego.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 W internecie posiadłość.com 847 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość 847 Internet posiadłość.com Radio 1030 AM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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Prognoza gospodarcza Fannie Mae niezmieniona na resztę 2016 roku. W swoim najnowszym raporcie Fannie podtrzymuje swoją prognozę dwuprocentowego wzrostu gospodarczego w 2016 roku, zwracając uwagę na drugą połowę roku. Według grupy badawczej do spraw gospodarczych i strategicznych Fannie Mae wydatki konsumentów będą napędzać wzrost do końca roku. Główny ekonomista Fannie Mae Doug Duncan powiedział, że nadal spodziewa się umiarkowanej ekspansji rynku realnościowego, do 2016 roku. Jak stwierdził, bez ulgi ze strony nowych budów, zapasy realnościowe pozostaną prawdopodobnie napięte, co podwyższe ceny domów i ograniczy przystępność cenową. Realty Track zmienia markę w miarę jak dane dotyczące konfiskat domów schodzą na dalszy plan. Realty Track nie jest już zwykłą firmą zajmującą się zbieraniem danych na temat konfiskat domów. Jako krajowa baza danych dotyczących nieruchomości pozyskiwanych z wielu źródeł, firma zmieniła teraz markę i, jak wyjaśnia film, wideo na jej stronie internetowej, działa teraz pod nazwą Atom Data Warehouse i nie porzuca ani marki Realty Track, ani strony internetowej, ale za Realty Track stoi teraz nowa marka. National Association of Home Builders naciska na kandydatów prezydenckich w sprawie rynku realnościowego. Od teraz do dnia wyborów Hillary Clinton i Donald Trump będą otrzymywać mnóstwo sugestii na temat kształtowania polityki krajowej, jeśli wygrają posadę w białym domu. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów jest wśród tych, którzy prowadzą rozmowy z oboma kandydatami. Przewodniczący Ed Brady powiedział CNBC, że jego grupa chce upewnić się, że ktokolwiek wygra, to rynek nieruchomości stanie się priorytetem. Jeśli chodzi o to, co jeszcze może zrobić następny prezydent, aby pomóc rynkowi realnościowemu, to Brady sugeruje, że większy rozwój gospodarczy oraz większa liczba miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia rynku nieruchomości. Wyborcy zaniepokojeni przystępnością cenową domów. Zaledwie kilka tygodni przed pierwszą debatą prezydencką nowy sondaż pokazuje, że 6 na 10 Amerykanów powiedziało, że przystępność cenowa domów jest dla nich kluczową kwestią w tegorocznych wyborach. I łatwo zrozumieć dlaczego prawie połowa badanych przez Public Affairs powiedziała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy miała osobiście problemy z zapłaceniem czynszu lub spłatą kredytu hipotecznego lub zna kogoś, kto je ma. 2016 na dobrej drodze, aby był najlepszy pod względem udzielania kredytów hipotecznych od 2013 roku. Zapowiada się, że bieżący rok będzie bardzo dobry dla kredytodawców hipotecznych. Dane liczbowe zawarte w przygotowanym przez Equifax najnowszym raporcie na temat trendów dotyczących kredytów hipotecznych w kraju pokazują, że łączna kwota pierwszych kredytów hipotecznych zaciągniętych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 4 450 miliardów. To 12% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku i największa łączna kwota za pierwszy kwartał 2013 roku. Kredytodawcy udzielili 1 860 000 nowych pierwszych kredytów hipotecznych w ciągu pierwszych trzech miesięcy, co stanowi aż 10% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Diety z pokolenia milenium głównymi kredytobiorcami. Niedawno uruchomione przez Eli May interaktywne narzędzie online o nazwie Millennial Tracker odkryło jeden istotny fakt dotyczący nabywców domów z pokolenia Millenium. Okazuje się, że w maju kobiety były głównymi kredytobiorcami w odniesieniu do 1 trzeciej zamykanych transakcji kredytowych. Sytuacja ta nie zmieniła się od marca. Co więcej, 6 na 10 z tych kobiet głównych kredytobiorców było singielkami. Jeśli chodzi o mężczyzn, odsetek ten wynosi 4 na 10. Pożegnanie współtwórcy indeksu case Schiller. Zmarł ekonomista Carl Case, który był pionierem badań nad bańką realnościową. Case był również współtwórcą wpływowego indeksu cen domów case Schiller. Miał jedynie 69 lat